Pod nogę w sobotę 18 kwietnia o 12 w studiu imienia Agnieszki Oseckiej. Bilety na stronie sklep polskie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 Słuchają Państwo? Dwójki minęła jedenasta. Kwadrans bez muzyki. Wystawa południk, 21. Czapski Kozera, została wczoraj wieczorem otwarta w warszawskiej kordegardzie. Galerii Narodowego Centrum Kultury. Ekspozycje przyszły zobaczyć tłumy. Nowa wystawa w Kordegardzie wpisuje się w obchody roku Józefa Czapskiego, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej w związku z przypadającą 130 rocznicą jego urodzin. W Kordegardzie w dialog z twórczością Czapskiego wchodzą kolarze Grzegorza Kozery, powstały pod wpływem podróży artysty do Argentyny. Inspiracją dla tej wyprawy była legenda zaginionego dziennika czapskiego z 1955 roku zawierającego szkice i zapiski z podróży po Ameryce Południowej. Audycję o wystawie przygotowała Małgorzata Niedziecka Mac. Wytłumaczę się z tytułu. Myślałam właśnie o takiej egzotyce podróży Czapskiego i Kozera. Katarzyna Haber, kuratorka wystawy Południk 21, Czapski Kozera, Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury. Czapski marzył o tym, żeby mieć po wojnie wystawę w Warszawie. Warszawa była takim jego ukochanym miejscem. On tutaj miał pracownię na filtrowej i w Instytucie Propagandy Sztuki w 1939 roku zorganizował ostatnią przedwojną wystawę. Pracownia przepadła, zbombardowana, nic się z niej nie uratowało, ale on myślał o powrocie do Warszawy. Tych dwóch artystów spotyka się w Warszawie, czyli na południku 21. Tytuł przewrotny, bo właśnie pobrzmiewa taką egzotyczną podróżą. Natomiast jest to po prostu tu w Warszawie południk tradycyjnie przebiega przy Teatrze Wielkim, jako ten punkt geodezyjny tam wyznaczonym. Pani jest także podróżniczką i przywiozła Pani te prace z Paryża. Prace zostały wypożyczone z siedmiu kolekcji, w tym trzech paryskich. Była to niezwykła przygoda. Wystawa ma tym większą wartość, że większość prac jest pokazywana premierowo. Podejrzewam, że nie będą prędko pokazywane po raz kolejny, a na pewno nie w tym zestawie. Charakterystyczny pogłos Galerii Kordegarda jeszcze przed przybyciem pierwszych widzów, a przede mną Czapski, niezwykle wysoki, a nad nim jeszcze wyższa żyrafa. Proszę sobie wyobrazić, że zapytałam Grzesia Kozera, czy akceptuje ten tytuł i on mówi, da no, dobrze, to wytłumacz się z tego. Ja opowiadam mu, co mi przyświecało, jaka myśl, a on mówi tak... A czy wiesz, że ja stworzyłem jedną z prac, którą zatytułowałem Południk Czapski, ale jemu z kolei Czapski kojarzył się z tym południkiem ze względu na wzrost. Stąd też ta żyrafa, która jest takim zabawnym, anegdotycznym nawiązaniem do wzrostu Czapskiego. A czego o Czapskim możemy dowiedzieć się z tych kolarzy? Podobnie jest zresztą jak u Czapskiego. Czapski tworzył kolarz w postaci dziennika. Tam było jednak mnóstwo rysunków wklejał swoje bilety pamiątkowe, zaproszenia. To wszystko jest w dzienniku, taki rodzaj kolażu. I tutaj Grzegorz Kozera w taki bezpośredni sposób do tego nawiązuje. To też jest takie ćwiczenie mnemotechniczne, a równocześnie jest w tym coś takiego zabawnego, takim mrugnięcie okiem do widza, polegające po prostu na tym, że Kozera dekonstruuje. Tak jak Czapski afirmuje i można powiedzieć, że on jest takim artystą dnia siódmego w sensie właśnie afirmacji tego absolutnego zachwytu światem, to w przypadku Kozery to jest artysta Dnia Ósmego. On dekonstruuje, on bardzo dużo wyraża takiego własnego sprzeciwu, takiego protestu. A równocześnie jest w tym coś groteskowego i szalenie zabawnego. Ta wystawa, jak pani powiedziała, afirmuje życie. Czapski szuka jednak czegoś autentycznie pięknego, tego zachwytu nad światem. Tu akurat na wystawie mamy pracę które najwcześniejsze pochodzą z lat 50. One są bardzo różnorodne stylistycznie. To jest Czapski zupełnie niejednorodny. Uważał siebie za bardzo dobrego rysownika. I rysunek mu towarzyszył od 14 roku życia, kiedy mamy udokumentowane, że on rysuje portrety swoich bliskich. Ale równocześnie on nigdy nie jest przewidywalny. Nigdy ta kreska się nie powtarza. Można rozpoznać pewne elementy charakterystyczne dla Czapskiego, ale myślę, że nawet dla znawców ta wystawa będzie bardzo interesująca ze względu właśnie na różnorodność. Zaskakująca jest tutaj rozpiętość motywów, ponieważ pokazujemy martwe natury i pejzaże i te prace argentyńskie, których zostało w gruncie rzeczy bardzo niewiele, dlatego że jednak Czapski doświadczył takiej bardzo poważnej straty w Ameryce Południowej, polegającej na zagubieniu dziennika z rysunkami, w którym było przeszło 150 rysunków. Prace z Ameryki Południowej to są dosłownie takie złomki, to takie pojedyncze wspominki tego, co tam mógł zaobserwować. I na wystawie mamy trzy prace, które z Ameryki Południowej udało się zebrać. I oto te prace ryby, ryby i krab. A czy Czapski miał kiedyś możliwość nurkowania albo podziwiania tego, co jest pod wodą? Myślę, że to właśnie jest dowód na to, że nurkował. W prawym górnym rogu są umieszczone notatki. Nierozczytywalne, legendarne pismo Czapskiego. Takie nierozczytywalne pismo, hieroglify, które myślę, że garstka osób w Polsce potrafi przeczytać, ale wśród nich jest pan Janusz Nowak, do którego zwróciłem się z prośbą, o rozczytanie. I proszę wyobrazić sobie, że pan Janusz odesłał mi informację, że cały dzień po święciu próbowali to rozczytać razem z żoną i rozczytali. To jest rysunek, który Józef Czapski namalował w 55 roku, gdy był w Argentynie, w Brazylii, w Wenezueli, w Urugwaju i Janusz Nowak. Od 2007 roku w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury odczytujemy dzienniki. Co tu Józef Czapski napisał? Na tym rysunku zaznaczył tak zwaną notatkę malarską. Notatka malarska my nazywamy taką wszelkiego rodzaju informacje, które mogły służyć później do obrazu, notatką malarską. I tutaj są różnego rodzaju kolory, które Czapski sobie zaznaczył. Te kolory mogą służyć przypomnieniu pewnych barw, ale Czapski miał zresztą doskonałą pamięć. Nie musiał zresztą pisać, ale czasami zaznaczał. W wielu przypadkach na rysunkach zaznaczał po prostu takie kolory, które później mogły mu służyć właśnie do, do namalowania obrazu. Te zapiski są w różnych miejscach, nad rybą, pod drugą rybą, zielono-brązowe kamienie, czerwień przygaszona, zielenie uranowa, gęba i ceruleum, ogon różowy i szafirowy, ros, somon, cały brzuch na miejscach doświetlonych, to same kombinacje niebiesko-zielone, płetwy przednie, różowo-złoto-białe i tak dalej który z kolarzy pana autorstwa jest pana ulubionym? Ten, gdzie Józef Czapski jest połączony w taki sposób symboliczny z Ludwikiem Heringiem. Grzegorz Kozera, współautor wystawy. Ten kolarz pochodzi z tomu Bywajcie zdrowi na Józefowi Marii Czapskim. Na tej pracy w sposób symboliczny Józef Czapski łączy się ze swoim wieloletnim przyjacielem, partnerem Ludwikiem Heringiem. Dzięki korespondencji między tymi osobami dowiedziałam się o wyprawie Józefa Czapskiego do Ameryki Południowej, który w ramach tej eskapady zgubił szkicownik. Ja w sposób symboliczny próbowałam zrekonstruować ten szkicownik dzięki stypendium przyznanemu przez Narodowe Centrum Kultury. Więc jakby pełnia zatoczyła się i ten kolarz przypomina o tych historiach. Prześledźmy teraz takim encyklopedycznym okiem te kolarze. Tu na przykład statek Batory. To jest taka jakby m, późniejsza linia cykli kolarzy, dwie półkule. Dokonałem je do Muzeum we Soli Witolda Gąbrowicza. Jest to taka forma wariacji. Jak mogłoby nas Wstąpić, jak mogło wyglądać spotkanie Czapskiego i Gombrowicza w Buenos Aires. Więc ten statek Batora, o którym pani mówi, jest pocztówka archiwalna Buenos Aires, cytaty z obrazów Czapskiego. Taka moja kompilacja. A obok, tu ta malutka postać. Malutka postać, gdzie wykorzystałem autentyczną pocztówkę z Buenos Aires. Józef Czapski, podróżujący, przemieszczający się z charakterystyczną laską w ciągłym ruchu. Niektórzy nazywali go Hermesem, czyli takim wysłannikiem Boga, który różne powinności w ruchu Giedroy, czy nazywał go spraw Zagranicznych. Był w ciągu właśnie ruchu obarczony różnymi powinnościami przemieszczania się. Józef Czapski właśnie tutaj też na tej poczówce jest w tym, w, tym, w tym tranzycie, można powiedzieć. Bawi się pan także optyką, między innymi nadając nazwy swoim kolarzom. Tu cykl widzenie powtórne. Widzenie powtórne to takie, że parafraza z mojej strony widzenia podwójnego. Józef Czapski, który Płynął do Ameryki Południowej statkiem w 55 roku. Nie mógł się uwolnić od skojarzeń wojennych. To było raptem 10 lat od, od tych tragedii wojennych. Widział podróżujących na statku Niemców do Ameryki Południowej dwa tory widzenia. Jeden jest ale też i ten, ten dramatyczny. Ja przemieszczając y, świat śladami Czapskiego nazwałem to powtarzaniem, czyli widzeniem powtórnym. I pan powtarza tutaj też między innymi przyklejając swój bilet. Zgadza się. No, realizując kolarze od paru lat mam już taką praktykę, gromadzę autentyczne motywy, widokówki, ślady mojej obecności i później układam z nich właśnie formy plastyczne. To, co oglądamy, to dowód, że korzystałem z pralni miejskiej. I gdzie jest ta pralnia miejska? W Kurytybie, ośrodek polonijny na południu e, Brazylii, gdzie jest między innymi Wydział Polonistyki. Tam miałem przyjemność poznać profesora Piotra Kilanowskiego, który z kolei przekierował mnie do poety Tomasza Łychowskiego, który już znał, Czapskiego z tego roku 55. oprowadzał go Poriode Janeiro, więc jakby taką tą ścieżką, tym szlakiem domino docierałem do osób, do świadków obecności Czapskiego. Kolejny kolarz, tak. tym razem bez tytułu, no nie wierzę, że jest bez tytułu. Nie bez kozery, ale bez tytułu. Z tym przy cyklu y, pochodzącym z książki Bywajcie zdrowi i naelektryzowani, który miałem przemysł współtworzyć z Agnieszką Kościńską, wybitną badaczką między innymi Józefa Czapskiego. I na tym kolarzu y, widać Józefa Czapskiego skupionego przy lekturze kawałek okładki kultury i monstrancję. To Józef Czapski nie z lekturą, ale z notatnikiem. Miał nawyk ciągłego pisania, ciągłego uchwycenia, rzeczywistości, szkicujący. To Takie może być pa... ten zagubiony notatnik? Być może, nie niewykluczone, niewykluczone. W tle kultura, którą Pani dobrze zidentyfikowała, pismo, które współtworzył Józef Czapski, monstrancja, promieniująca kompozycja. Niektórzy właśnie tak postrzegali Czapskiego, jako takiego właśnie naświetlającego swoją energią, ale też i oko wycięte Czapski, twórca, oka tego tomu esejów, czytając. A tu pana kolarze hmm. zakomponowane wokół cyklu Południk Czapski to chyba dużo prasy ze świata. Papier, prasa, bilety, foldery, katalogi, gazety. Różne oblicza Kartki. Każda z nich ma inną gramaturę, inną teksturę, inny kolor. Dla mnie to są takie czynniki, takie składniki malarskie, można tym malować. Południk Czapski dlaczego? Józef Czapski miał prawie dwa metry wzrostu, czyli na długość nie ma, że całego kontynentu Ameryki Południowej taki żart, nawiązanie do, do jego fizyczności, ale jak widać, koresponduje z tytułem wystawy. Co powiedziałby Józef Czapski na kolarze Grzegorza Kozery? No na pewno by się uśmiechnął, bo miał wielkie poczucie humoru i wielką wrażliwość. Paweł Rodak pracuje w instytucie polskiej na Uniwersytecie Warszawskim bardzo sobie cenił, że tak powiem młodych artystów. Część z tych prac przyjechała tu z Paryża. Jak pan sądzi, ile jest jeszcze rysunków Czapskiego, których my nie znamy albo o których zapomnieliśmy właśnie we Francji? Nie tylko we Francji, no w różnych krajach rysunków Czapskiego jest mnóstwo. Ja nie potrafię powiedzieć ile ich jest, no, ale to są tysiące, to nie są setki, dlatego że Czapski rysował no bardzo, bardzo często, no może nie codziennie, ale rysował nieustannie. Rysował nie tylko na osobnych, tak jak tu widzimy, na osobnych kartkach, ale Czapski rysował też non-stop w swoim dzienniku. Jego dziennik jest pełen rysunków, a jego dziennik to jest około 30 tysięcy stron. To jest 270 kajetów, które są w całości połączeniem Słów i obrazów, właśnie między innymi rysunków, więc on y, rysunek traktował jako absolutnie codzienną, codzienną praktykę. Także tych rysunków są tysiące. A tu jeden z ostatnich rysunków Józefa Czapskiego, kiedy już traci wzrok i to nie jest pierwszy raz, kiedy w Kordegardzie możemy podziwiać pracę, kiedy tak. Czapski widzi już o wiele gorzej, a tu właściwie takie zarysy i bardzo nieczytelny podpis. My znamy jakby ten typ kreski Czapskiego, który tu widać na rysunku, również z jego zapisów i z innych rysunków pod koniec życia w dzienniku. Także to faktycznie Czapski już od połowy lat 80. tracił wzrok. Tu już jest rysunek z początku lat 90., kiedy on już no, no prawie nie widział. prawda? I faktycznie no, w tej kresce takiej, takiej z jednej strony delikatnej, ale też pourywanej, prawda, fragmentarycznej, grube są te kreski ostatnich zapisów dziennika, takie wielkie. No to to faktycznie widać. Także to jest no, niezwykłe. Ale też e, przygotowujemy w Narodowym Centrum Kultury książkę zbiorową poświęconą Czapskiemu i tam pani profesor Maria Poprzęska specjalnie napisała artykuł o ostatnich pracach Czapskiego, Czapskiego, który traci wzrok i właśnie pokazała wspaniale, że Czapski, ten tracący wzrok to, że jakby ta utrata wzroku nie przeszkadza przeciwnie, wydobywa z Czapskiego to co najlepsze, że ten tracący wzrok Czapski, z tym, że ona pisze głównie o obrazach, bo są też niesamowite obrazy z tego ostatniego że ten ostatni Czapski jest wyjątkowo, wyjątkowo interesujący, czyli ta utrata wzroku wcale nie spowodowała osłabienia jakości malarstwa Czapskiego, zmieniła to malarstwo, zmieniła rysunek, ale jakościowo to są rzeczy wspaniałe. A czy ta wystawa pokazuje też Czapskiego jako człowieka łączącego epoki, prawda? Kogoś, kto wyrasta w otoczeniu arystokratycznym, a kończy swoje życie jako emigrant, tułacz, w międzyczasie dotykając okropień z wojny, odkrywając zbrodnię katyńską. Na pewno tutaj są też rysunki, które przedstawiają prawda, wielkich pisarzy, wielkich artystów. Czapski obracał się w świecie, osób naprawdę wybitnych, prawda? a z drugiej strony był wyczulony na każdą, znaczy, jakby był wrażliwy na każdą pojedynczą osobę, którą zobaczył w kawiarni, zobaczył na ulicy, chociaż to była osoba, którą widział pierwszy raz, obca mu. Więc no, on potrafił to łączyć w sobie, prawda? Dla niego jakby każda osoba ludzka była tak samo ważna, niezależnie od tego, czy to był wielki pisarz czy artysta, czy to był ktoś, kogo widział po raz pierwszy. Znaczy pod tym względem był absolutnie wyjątkowy. Audycję przygotowała Małgorzata Nieciecka Mac. Słuchają Państwo dwójki 16 minut po 11. Dawno, niedawno, jak w każdy piątek o tej porze, słuchamy razem muzyki dawnej. W tych dawnych to mniejszość i w zupełnie niedawno wydanych nagraniach. To, po które teraz sięgamy, ukazało się na końcu marca i z wielką radością my, czyli Paweł Worobie i Magdalena Łoś, posłuchamy teraz z Państwem nowego nagrania zespołu szwajcarskiego Le Miroir de Music. de Musique. weneckie laudy. Repertuar, który przenosi nas do najjaśniejszej republiki czasu renesansu i piękne ujęcie tej muzyki. Zdecydowanie bliższe artystycznym wizjom naszym tego, co działo się w pałacach niż tego folkloru miejskiego, który kojarzy się z laudami średniowiecza. To te bractwa muzyków, skóle Grandi z okresu renesansu weneckiego, ten świat dźwięków, ten repertuar i ta duchowość, bo to już jest początek rodzącego się humanizmu, przełożonego tu właśnie także na dźwięki. Słyszymy doskonale słowa tego tekstu, a także nastrój, który oddany jest muzyką. Oczywiście w znacznie prostszy sposób to, jest tutaj wyrażona niż w motetach kompozytorów renesansowych, nawet tych łacińskich, ale zawsze jakoś wrażliwych na tekst, a w warstwie muzycznej kontrapunktycznych, właśnie skomplikowanych. Te y, laudy i bractwa, które wykonywały Laudy to oczywiście nurt ruchu franciszkańskiego, i y, tu trzeba szukać początków y, repertuaru, którego za chwilę posłuchamy w kolejnych y, przykładach z tej nowej płyty szwajcarskiego zespołu, który prowadzi, przypomnę, Baptiste Romain, virtuos fidelista, a zespół Miró Music Pokazywał nam już wiele zapomnianych, czy może zaniedbanych na scenie wykonawstwa muzyki dawnej zjawisk. Laudy w tym ujęciu to rzecz znana, nieznana, piękna, zachwycająca. A zatem szukając... Korzeni początków działalności tych bractw no, dotykamy oczywiście początku XIII wieku, Umbrii, Toskanii, tego nurtu religijności jakby ludowej, ale od początku XV wieku mamy tu też wpływ muzyki polifonicznej przywożonej przez pielgrzymujących do Włoch kompozytorów północy. Piękny styk, piękny efekt, piękna interpretacja. Nowe nagranie, teraz kilka przykładów z tej płyty, dla Państwa. Muszę przyznać, że nie pamiętam, by laudy włoskie tego przełomu średniowiecza i renesansu, wiosny renesansu, w tym wypadku repertuar pochodzący z Wenecji, były tak szlachetnie przekazane. Świetnych wiele interpretacji słuchaliśmy razem, myślę, z zespole mikrologu, któremu nie brakuje może szlachetności, ale może ta energia, czy no pewien żywiołowy temperament folkloru miejskiego, jaki w tej y, kompozycjach, w tej dziedzinie ma uzasadnienie, te patyny szlachetności lekkościera. A tu przede wszystkim jednak słuchamy tych laut w arystokratycznych salonach. No oczywiście także gdzieś przy kościele, bo w końcu tematy są religijne, język włoski, ale i łaciński to zbiór kompozycji anonimowych, które w tak piękny sposób nagrał i podaje na wydanej pod koniec marca płycie szwajcarski zespół prowadzony przez Batista Romain, zespół Le Miroir de Musique. Jeszcze kilka przykładów. Włoskie laudy z Wenecji, początek renesansu i nowe nagranie szwajcarskiego zespołu Le Miroir de Music. de Musique. Zespół prowadzi znakomity fidelista, też znawca tej muzycznej materii, a przede wszystkim dla nas wielki artysta, to Baptiste Romain. Ubi Caritas. taki jest tytuł albumu wydanego na końcu marca i albumu, który był naszą dziś trzecią nowością płytową w dawno niedawno w Dwójce. Dwójki cały czas Państwo słuchają, 11.52. Będziemy zatem zamykać to dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień, a wcześniej jeszcze będę Państwa budzić w niedzielnym poranku. Zatem do usłyszenia, Magdalena Łoś. Przypadki słowa Przedstawia Iwona Smolka Każdy wiersz Jerzego Plutowicza z tomu Światło popołudnia tworzy własną czasoprzestrzeń. Każdy jest próbą stworzenia idei czasu zawieszonego, który skumulował w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Temu służy tajemnicza postać wędrowca, człowieka, który przenika Głup krainy dzieciństwa To, co nazwiesz To, co nazwiesz z zabójczą pewnością Podmuch wiatru, który zatrzasnął księgę na stoliku w altanie, Woń świecy, która ożywa w długim śnie Miłość powrotu do królestwa czynu, czy raczej wyczynu Zdarzenia poza wszelkim wpływem to, co przeszłe, przemieszcza się w głąb teraz. Zagubiło, zatarło symbol upadku. Choćby ów pościg za piłeczką z dzieciństwa, którą grają cienie. Zapisałeś imię na żywej skórze. Choćby imię dziewczyny, która przystanęła przed furtką do sadu, w słup dymu się obróciła. Sztuka poezji, jest aktem sztuczności, błędem, nie do wywabienia. Wołacz. Wołacz. Psalm zmierzchu Zasypiając. Dom otwarty na przeszłość na obraz przypominania każdej rzeczy pod słońcem zakamarki, ślepe pokoje, graty na sprzedaż najwyżej na wymianę, znikąd. Cisza wpina się schodami na strych. Cisza po otwarciu księgi. Cisza światła, którą przechowują lustra. Aż po granice czasu, nie do uchwycenia koniuszkami palców. Gdy udomowienie wytryska źródłem, uśni. Wytryska głosem. Triumfem rozpadu. Moment spotkania. Przeżyć noc. Wyjść na spotkanie ścigając ptaka, który poderwał się do lotu strzonka siekiery do rąbania polan. Przejść na drugą stronę. Stronę potu i krwi. Strząsnąć popiół z powiek. Tak jakby skrzydło cienia Zawodziło o dużą wskazówkę zegara To jednak nie cień To samotny człowiek Mężczyzna Który stawia walizkę w chłodzie sieni Powrócił stamtąd Gdzie we śnie przebiega nienazwana linia kolejowa Między podkładkami zakwitły konwalie Ustały zdarzenia Sen Europy Ścieżka dłużyła się jak linia widnokręgu Zapukałeś do oszklonych drzwi werandy Potknąłeś się o złamane słowo Wiatrze przy studni kołysał się Jakby kwilił listek jabłoni Jak płomień świecy, który pochłania złą oczywistość Na piętrze ktoś, nie wiesz kto Otworzył okno zapewne ów nieprzejednany domownik. Działo się bowiem niesłychane. Tak, w tym miejscu, pod tym niebem, dom wciąż jeszcze osłania mgiełka czasu przeszłego. Budzi się echo. Lustra emitują czas utraconego mitu. Domownik. Jak on mógł, gdy stwierdził, że Bogu nie przysługuje byt ani trwanie, Ponieważ byt jest zbyt błahy, Kosmos jest rzeczą ludzką, Wytworem słabego ciała. Śpij spokojnie. Europa to stary kontynent. Wiersze Jerzego Plutowicza Z tomu Światło popołudnia Czytał Mateusz Weber. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Iwona Smolka